złotych do wykorzystania na stacjach BP. Kupuj w Mediamarkt i tankuj do pełna. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia jest 17, 10 kwietnia. Michał Matu, skłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Azyl polityczny dla polityków PiS na Węgrzech może się skończyć. Mająca szansę na wygraną w wyborach opozycja chce ich odesłać do Polski. Ptasia grypa dziesiątkuje hodowlę na Mazowszu. W kilku powiatach sytuacja jest dramatyczna. Sprawa byłej policjantki z Radomia oskarżanej o próbę wyłudzenia odszkodowania za skradziony samochód zostanie ponownie zbadana. Wynik niedzielnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech może przesądzić o dalszym azylu politycznym dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Byli członkowie kierownictwa resortu podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod ochroną rządu Viktora Orbana. Jednak po zmianie władzy mogą stracić dotychczasowy azyl w Budapeszcie.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 Prokuratora generalnego, jeśli zdobędzie co najmniej dwie trzecie miejsc w parlamencie, czyli większość kwalifikowaną. Ponadto posłowie Ziobro i Romanowski mogą wystąpić o węgierskie paszporty w przyspieszonej procedurze, co praktycznie uniemożliwi odebranie im ochrony prawnej. Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. A więcej o wyborach na Węgrzech po 17.20 zapraszamy do Trójki. Osiągnięcie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem nie będzie łatwe, mówił dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Jutro w stolicy przedstawiciele obu stron mają rozpocząć negocjacje pokojowe. Zdaniem Michała Lipy szanse na dobry przebieg rozmów są niewielkie. Mam nadzieję, że obie strony stwierdzą, że na tyle potrafią ze sobą rozmawiać, że przedłużą w ogóle ten okres rozejmu, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że w ciągu dwóch tygodni uda się doprowadzić do stworzenia jakiegoś porozumienia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Światełko w tunelu jest, to znaczy no, Trumpa ta wojna bardzo dużo kosztuje i to jest ta nadzieja, która nas powinna trzymać przy tym, że nie będzie chciał wrócić do pełnoskalowej wojny. Mediatorem ma być premier Pakistanu, który odegrał kluczową rolę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 Mówiła rzeczniczka prasowa wojewody i za żyła. W ciągu kilku dni na Mazowszu zutylizowano ponad 700 tysięcy sztuk kur. W rozprzestrzenianiu się obu zakaźnych chorób mogą sprzyjać wiatr i migrację dzikich ptaków. Od początku roku na Mazowszu z powodu rzekomego pomoru drobiu i grypy ptaków wybito ponad milion sztuk drobiu. Sąd odwoławczy w Radomiu ponownie zbada sprawę byłej policjantki oskarżonej o składanie fałszywych zeznań i próbę wyłudzenia odszkodowania za skradziony samochód. Wątpliwości budzi brak jednoznacznych dowodów winy kobiety, którą w w pierwszej instancji nieprawomocnie skazano na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata.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 Atak na żydowską restaurację w Monachium sprawcy wyrzucili do środka materiały pirotechniczne straty sięgają kilku tysięcy euro. Niemiecka policja podejrzewa, że atak miał podłoże antysemickie. Trwa śledztwo. Funkcjonariusze proszą o zgłaszanie się kolejnych świadków. Od czasu ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku w Niemczech wzrosła liczba ataków na izraelskie placówki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie 24.pl Czas na sport w trójce, Adam Malecki. Żegnamy Jacka Magierę. Ostatnio pracował jako drugi trener reprezentacji Polski. Wcześniej budował swoją markę jako trener Legii Warszawa, Śląska, Wrocław czy kadr młodzieżowych. Jako piłkarz karierę rozpoczynał w Rakowie Częstochowa. Później reprezentował barwy Legii. Wywalczył dwa mistrzostwa, jeden puchar i superpuchar Polski. Jednym z jego trenerów w stołecznej drużynie był Dariusz Kubicki.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 Jacek Magiera zasłabł dzisiaj podczas codziennego, rutynowego treningu biegowego. Mimo długiej reanimacji nie udało się przewrócić funkcji życiowych. Zmarł w wieku 49 lat. Wszystkie mecze w rozgrywkach piłkarskich w kraju zostaną poprzedzone minutą ciszy. Także w Ekstraklasie, która rozpocznie granie w 28. kolejce od meczu Wisły-Płock z Lechią-Gdańsk. To 18. .00. Od 20.30 rywalizacja Korony-Kielce z jagiellonią Białystok. A w Żużlu dzisiaj inauguracja sezonu w Ekstralidze. Na pierwsze danie ściganie w Lesznie. Blesznie, Beniaminka Unii z Włókniarzem Częstochowa. A jakie cele wyznaczają sobie zawodnicy jeżdżący na smoczyku? Jawni Rafał Dobrucki, dyrektor zarządzający klubu. Nie po to Unia Leśna weszła do klasy, żeby teraz się odpychać od fajnych wyników. Wiemy jaka liga jest wyrównana, aczkolwiek jeśli będzie zdrowie, to nas na tą pierwszą czwórkę stać i o to będziemy walczyć. Wysoko celują także ekipy Betardu, Sparty Wrocław i Falubazu Zielona Góra, które pojadą od 20.30. W Gliwicach rozpoczął się tenisowy mecz Billie Jean King Cup. Polki grają z Ukrainkami, a w pierwszym meczu singlowym mierzą się Magdalinet i Marta Kostiuk. Trwa zacięta walka w pier w pierwszym secie górą jednak Ukrainka wygrała 6-4. W drugim meczu dnia zagrają Katarzyna Kawa z Eliną Zfitoliną. W nocy na wschodzie przelot napady deszczu ze śniegiem. Temperatura przeważnie od minus 4 do minus 1. Jutro trochę się ociepli. Mało chmur raczej będzie. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura przeważnie około 8, 10 do 14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie. Trójka. Program trzeci polskiego radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Kuba Witkowski i Michał Matus. Zapraszamy do trójcy. Razem z Państwem spędzimy jeszcze najbliższą godzinę dzisiejszej audycji popołudniowej, a potem trzecią godzinę. Dzwonią Państwo w sprawie pomysłu jednego ze słuchaczy, pana Wojtka, który zadzwonił i powiedział, że należałoby zamknąć w jednym pomieszczeniu. Ostatecznie ustalił, że jednak może być to pomieszczenie w programie trzecim Polskiego Radia. Pana Donalda Tuska, pana Karola Nawrockiego i pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby dogadali się w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ja mi się skupił na tej dwójce, bo przecież pan Kaczyński zawsze mówi, że jest tylko zwykłym posłem. I ja bym tych dwóch panów po prostu wsadził do łódki wiosłowej, na tyle szerokiej, że, żeby jedna osoba nie mogła wiosłować jednocześnie i z prawej i z lewej strony. Gdzieś wywiózłbym ich na środek, na chociażby śniadr. I niech po prostu zaczną współpracować ze sobą, żeby dopłynąć do brzegu. Wtedy byliby do tego zmuszeni, może by zaczęli razem współpracować. Może taka wspólna przygoda... Oh god, you are, big. You, are too you have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir And you have never been in love until you've seen the dawn rise We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector. Just silly boy. Morrissey w trójce, 12 minut po godzinie 17 już. Teraz historia, z której możemy się wiele nauczyć. W ostatnich latach i miesiącach opowiadamy o wojnach, konfliktach, tak często jakby były wyłącznie ludzką specjalnością, ale jednak nasi najbliżsi kuzyni w świecie zwierząt też potrafią prowadzić swoje wojny. W Parku Narodowym Kibale w Ugandzie społeczność szympansów licząca blisko 100 osobników rozpadła się na dwie wrogie grupy, a teraz ten konflikt po latach obserwacji o pisali amerykańscy naukowcy. Nam przybliży go Karolina Gonet. Przez lata życie szympansów z Mngogo, największej znanej nauce dzikiej społeczności tego gatunku, wydawało się niemal idealnie spójne. Aż do momentu, gdy około 2015 roku zaczęło się coś psuć. Z jednej społeczności zaczęły wyłaniać się dwie grupy, nazwane przez badaczy zachodnią i centralną. O co poszło? Tego do końca nie wiadomo. Naukowcy mają kilka teorii, ale pewności brak. W 2018 roku podział był już pełny. A potem przyszło coś, czego badacze obawiali się najbardziej. Ataki. Skoordynowane, brutalne i powtarzalne. Najpierw ginęły dorosłe samce, a później małe szympansiątka. W ciągu kilku lat odnotowano dziesiątki napaści. Jak się okazuje z szympansami więcej nas łączy niż dzieli. Zauważa Angelika Łahacz, opiekunka szympansów w Warszawie. Mówi się, że szympansy mogą mieć skłonności takie naturalne do agresji. Mogą jak najbardziej pojawiać się konflikty, mogą pojawiać się próby przejęcia jakiejś dominacji. Na szympansy zaczynają się dzielić, walczyć jak jest ich, albo za dużo. Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Albo coś się dzieje, albo jak to większość wojen kobiety, albo inne poważne, albo mniej poważne zasoby. W tym wypadku o samice o szympansów i o jedzenie. Naukowcy mówią o zjawisku skrajnie rzadkim. Takim, które może zdarzyć się raz na 500 lat. I co ciekawe, nawet w warszawskim zoo dochodzi do konfliktów. Tyle, że tam opiekunowie pełnią rolę mediatorów. Zdarzało się też, że napięcia w grupie zaczynały się od relacji ojciec-syn. My ze swojej strony mieliśmy dużo różnych prób, jak można poprawić relacje I u nas konflikty Frodo-Patryk czyli syn, ojciec, przerodziły się w konflikt matka-ciotka, gdyż <głos> jego mama bardzo go broniła. Jednak grupa szympansia nie do końca akceptowała to, że Kimi aż tak bardzo go broni i chcieli ją zdystansować, w związku z czym musieliśmy zrobić pewną roszadę. To może przypominać trochę wojny domowe. Polega to też na tym, że czasem nie wiadomo, kto wróg to przyjaciel. Czy ta szympansia wojna domowa się zakończy? Być może szybciej niż potrafią kończyć się nasze ludzkie konflikty. I wtedy zostanie już tylko jedno pytanie. Czego moglibyśmy się od nich nauczyć? Oj, przydałby się jakiś opiekun mediator tak sobie myślę. Przydałby się. 14 po 17 to Mela Koteluki Harmonia. 18 minut po godzinie 17. Już w niedzielę Węgrzy podejmą ważną decyzję. Będzie się ona sprowadzała do tego, czy kontynuować 16-letnią erę Fidesu Viktora Orbana, czy dać szansę opozycyjnej partii Tisa Petera Modiora. Badania niezależnych sondażowni wskazują na zwycięstwo opozycji, jednak bez uzyskania dwóch trzecich miejsc w parlamencie tej nowej, ewentualnej partii rządzącej nie uda się wprowadzić gruntownych reform dotyczących chociażby mechanizmów antykorupcyjnych. Kampanię wyborczą z bliska obserwuje Michał Makowski, który jest w Budapeszcie. Łączymy się z nim teraz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie nastroje w Budapeszcie? Jest dość przyjemnie. Na ulicach Budapesztu można spotkać wolontariuszy, którzy zachęcają do głosowania na kandydatów jednej czy drugiej partii, na przykład partii TISA albo partii Fidesz. Za to na miejskich plakatach zaczęła dominować sylwetka Wiktora Orbana z hasłem Zjednoczmy się przeciwko wojnie. Do tej pory Fidesz prowadził raczej negatywną kampanię wycelowaną w Pitera Madziara, aby przedstawić go jako proukraińskiego polityka, zarazem wasala Kijowa, jak i Bru Brukseli. No i też na mm, ścianach budynków można było mm, przed tygodniami spotkać y, właśnie plakaty z samym Zeleńskim, y, z taką groźną, wyszczerzoną miną. Nie pozwól, aby to Zeleński śmiał się ostatni. Natomiast obie strony politycznego sporu zarzucają sobie nawzajem nieczyste zagrywki. Premier Wiktor Orban dość otwartym tekstem mówi o ingerencji obcych służb w wybory po tym, jak do mediów Wyciekły nagrania rozmów szefa węgierskiej dyplomacji Petera Siarto, które potwierdzają bliską współpracę Budapesztu z Moskwą, na przykład w kontekście blokowania akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Premier Orban zapewnia, że tylko Fidesz zagwarantuje utrzymanie świadczeń takich jak 13 czy 14 emerytura, no i dość ostro uderza w opozycję.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 Lider opozycji i kandydat Tysy na premiera, Peter Modzior nie pozostaje dłużny Orbanowi i przestrzega wyborców przed tak zwanymi operacjami pod fałszywą flagą lub możliwymi machimacjami obozu rządzącego jeszcze przed wyborami. Wystarczy przypomnieć jednodniową aferę z początku tygodnia o rzekomych ładunkach wybuchowych podłożonych na gazociągu prowadzącym na Węgry przez Serbię, o co byli podejrzewani Ukraińcy. Peter Modzior w wywiadzie dla tygodnika HVG ujawnił też pierwsze kroki, jakie... Podejmie po ewentualnym objęciu rządów no i zamierza stworzyć nowy projekt budżetu po takiej wszechstronnej kontroli finansów państwa oraz zbadać płynność finansową Węgier, a kolejne kontrole obejmą m.in. wydatki pieniędzy z budżetu, funkcjonowanie służby zdrowia i służb specjalnych. Przed wyborami Major zaapelował do wyborców o spokój i stawienie się w lokalach wyborczych.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 A takie wzajemne przerzucanie się docinkami i popisywanie na czyj wiec wyborczy przyszło więcej osób i jeszcze trochę potrwa. Fidesz skończy kampanię jutro wieczorem w Budapeszcie, a TISA planuje wiec wyborczy w Debreczynie, czyli drugim co do wielkości węgierskim mieście. Nakreśliłeś nam tę sytuację, a co możemy powiedzieć o ostatnich sondażach? Jaki jest ten najbardziej prawdopodobny wyborczy scenariusz? Wynik? Nowa... No właśnie, zależy kogo zapytać, bo niezależne sond sondażownie dają tisy nawet 20 punktów procentowych przewagi nad Fidesem, a ośrodki rządowe odwrotnie, wskazują na lekką przewagę Fideszu nad tis No i tylko duża przewaga może dać opozycji większość dwóch trzecich miejsc w parlamencie. Rząd Orbana zabezpieczył wiele ustaw koniecznością przegłosowania zmian właśnie za pomocą większości kwalifikowanej. No i sprowadza się to do tego, że bez takiej większości TISA powoła rząd, ale nie będzie mogła przeprowadzić głębokich reform, ani wymienić urzędników na najwyższych stanowiskach w administracji, sądownictwie, czy organach kontrolnych państwa. No i w ocenie ośrodka studiów wschodnich, tak wygląda właśnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Co ciekawe, konfrontacja dwóch dużych partii politycznych nie wydarzyła się w węgierskim systemie wyborczym od kilkunastu lat. Zwraca uwagę w rozmowie z polskim radiem Marton Schlanger z niezależnej sondażowni Republikon.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 A jak piszą analitycy OSW, po wyborach w Węgry czeka jeszcze długi proces kwestionowania wyników w ramach wielopoziomowego systemu odwoławczego. Zatem będziemy czekać w napięciu na ostateczne rozstrzygnięcie. Wybory, przypomnę, w tę niedzielę to był Michał Makowski. Dziękuję. Dziękuję. Jak rozwiązać sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego? Do wszystkich polityków, żeby w końcu się opamiętali, sują Polskę. I powinien pan Tusk, powinien pan nawrotki, pan jeszcze Kaczyński usiąść w trójkę w pokoju? Tak. Zamkniemy ich, damy im pić, nieść, Oni się już dość najedli. Żadnego jedzenia dopóki się nie dogadają. Ja bym ich karmił przez ten czas żurkiem. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na więcej. Ogłoszenie społeczne.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 Element diety Valerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nie uzależnia. sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg strzelan pomaga Wyciąg z szyszek nie wspiera utrzymanie zdrowego snu. A Flofarm. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostilmax. Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rockel Max. Żylaki znikają raz dwa. Rockstil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do jednowodnego. Wskazania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 Jest 17.30 w studiu Monika Suszek i goście. Puls Trójki. A w pulsie truki dziś gorące tematy, tak jak gorąca jest dyskusja o ślubowaniu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, ale to nie będzie jedyny temat, który dziś podejmiemy. Również edukacja zdrowotna, ten przedmiot od września będzie obowiązkowy. Taka jest decyzja minister Nowackiej. I na koniec Węgry i wybory parlamentarne na Węgrzech. No, i właśnie, Polska Prawica wspierała Wiktora Orbana. Co te wybory oznaczają zarówno dla regionu, jak i dla Unii Europejskiej? W studiu goście Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Dziękuję również. Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry, też dziękuję. I też dziękuję za obecność. Zacznijmy może od tego gorącego tematu, który się pojawia: ślubowanie. Wczoraj odbyło się ślubowanie sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie. Co prawda bez udziału głowy państwa. No i mamy ogromną dyskusję. Jest to taki paraliż kompetencyjny, który się pojawił. Jak można to skomentować? Jest to, jest to właściwie... No, Kolejny chaos, który się pojawia? Agaton Kosiński. Znaczy to nie jest chaos, to jest pogłębianie tego chaosu, e ewidentnie. No, to, to, to, to pani użyła sformułowania, gorące tematy. Ja się bardzo boję, że rozczarujemy naszych y słuchaczy, bo moim zdaniem odruch każdego człowieka, który w sposób niejakoś bardzo głęboki wchodzącego w politykę na hasło Trybunał Konstytucyjny automatycznie ludzie wyłącza, wyłączają, przynajmniej się mentalnie przestają słuchać takich informacji, a może nawet zmieniają kanał na muzykę, bo ta no, stał się zwyczajnie nudne, tak naprawdę mamy kolejną warstwę y, sporu trwającego od 2015 roku. Ewidentnie widać, że żadna ze stron sto, spo, sporu politycznego nie próbuje tej sytuacji uspokoić, nie próbuje jej instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. My już przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny jest szalenie ważny, szalenie ważny w hierarchii państwa, w porządku konstytucyjnym, jakim zapisany jest w ustawie zasadniczej z 1997 roku. Natomiast stały on się polem rozgrywki stricte, stuprocentowo politycznej czy wręcz partyjnej. Każdy ugrywa swoje polityczne cele na tym, że nie zwracając w ogóle uwagi na jakość, na jakość, tego, na jakość tego, tego Trybunału. Ja nawet doszukałem termin wprawdzie psychologiczny, ale moim zdaniem genialnie opisujący sytuację wokół yy, Trybunału Konstytucyjnego. To jest to zjawisko efekt Rashomon. Rashomon od słynnego filmu Akiro Kurosawy z 50 roku. Yy, film opowiada historię napadu na samuraja i mamy cztery różne wersje czterech świadków tego, że napadł, yy, cztery opowieści o tym, że napadzie i każda jest zupełnie inna i osoby słuchające tego nie są w stanie ustalić, jak tak naprawdę się wydarzyła ta scena tego napadu na tego samuraja, czy napadł na, na samuraja, może to samuraj napadł i tak dalej. Yy, to jest jedno. Dokładnie to samo dzisiaj tak się dzieje tylko rozwiązanie wyjścia z tej sytuacji znaczy, czy moim to zdaniem, jest... moim zdaniem, Moim zdaniem, i ten, ten spór przypomniał tylko i wyłącznie o tym, że absolutnie możliwości wyjścia. Przez moment mi się wydawało. Wydawało mi się, że normalny tok przyjmowania, yy, zaprzysiężania, a czy wybierania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego potem ich yy, przysięgi pozwoliłby uspokoić sytuację. Nikt nie był tym kompletnie zainteresowany, czysta polityka moim zdaniem. Yy, Nikt o tym nie mówi, nie ma na to momentu, natomiast spór uda się rozwiązać dopiero wtedy, gdy zostanie napisana nowa konstytucja, albo przynajmniej obecna zostanie bardzo poważnie przebudowana, do czego oczywiście nie ma większości dzisiaj. Michał Kolanko, czy jest jeszcze w tym miejscu na debatę o prawie, w tym sporze? No to no się czy... toczy w jakiejś tam warstwie, tak? Tych ekspertów, ludzi, Piękciu którzy się zajmują tak, tak. prawem konstytucyjnym i na pewno dla nich to jest ważna sprawa. Natomiast jest kilka, kilka rzeczy. Po pierwsze, czy, czy jest w ogóle yy, przestrzeń na reset konstytucyjny, o którym się tyle mówi. Mówi o tym i PSL, przecież i Konfederacja i, i inne partie poza, tego, poza tak zwanym duopolem. Otóż oczywiście, że jest. Yy, wystarczy, że prezes Kaczyński i premier Tusk usiądą przy jednym stole na 45 minut przy herbacie lub kawie. Z tego, co słyszałeś, to prezes Kaczyński woli herbatę. I ja myślę, że 45 minut... I się dogadają. Bo czy, kiedy? W 2020 roku Trzeba było się dogadać. Duopor się musiał porozumieć, żeby, zmienić żeby zresetować wybory prezydenckie. To jest dużo większa sztuka moim zdaniem. Jakoś tak dziwnie już o tym nie mało kto pamięta. Że przecież Platformie i PiS-owi udało się zresetować wybory prezydenckie w 2020 roku, kiedy wydawało się, że ten system zmierzał w jakiejś nieuchronnej katastrofie. No to nagle się okazało, że można nawet kandydata w tych wyborach e, zmienić. Bo może że taki dawek Błońsko zastąpił Rafał Trzaskowski. Duopor się porozumiał wtedy. Nie, nie wiemy do końca, czy to było w mieszka jakimś mieszkaniu może u Adama Bielana ktoś z kim porozumiał, ale udało się. Tak, I nagle są najwyższy, wydał jakąś taką uchwałę, decyzję, no że w sumie to zaczynamy jeszcze raz te wybory. Jeśli tak można było zrobić, oczywiście pandemia, wiem, wiem pandemia i tak dalej, ale jeśli można było zresetować wybory prezydenckie i zacząć od nowa i Duopol się odtworzył, hmm wtedy, no bo Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda weszli do drugiej tury, Rafał, Szymon Hołownia y, wtedy zajął trzecie miejsce, no to i Trybunał Konstytucyjny można zresetować, to to, to musiałby być Jarosław Kaczyński, i Donald Tusk przy jakimś jednym stole, y, niekoniecznie w mieszkaniu Adama Bielana, ale jednak. Natomiast y, druga rzecz, czy to kogoś jeszcze obchodzi? Y, no uważam, że jak spoglądam sobie na sondaż Cebos który badał w marcu y, o czym ludzie mówią i tam patrzę Pierwsza rzecz to jest badanie y, 9-11 marca a Trybunał Konstytucyjny to jest Spór od 2015 roku. I tak, tak pierwszy, już ponad 10 lat. Pierwsze trzy tematy to jest tak: sytuacja w Izraelu, konflikt na Bliskim Wschodzie, wysokie ceny i drożyzna, polityka prezydenta Trumpa i czwarty temat: trudności w dostępie do lekarzy i usług medycznych. To są cztery tematy, którymi zgodnie z tym badaniem o tym mówią Polacy. To, co widzą Polacy, jak rozmawiają, to widzą te cztery tematy główne. Pięć. Piąty jest bezpieczeństwo militarne Polski. Ostatni temat, rozliczanie PiS. Przedostatni zagrożenie przestępczością. Gdzieś tam mniej więcej w środku są weta prezydenta, nie, dosyć wysoko weta prezydenta Królnowskiego do ustaw przygotowanych przez rząd. Czyli z, z tego wynika, że po 10 latach sporu o Trybunał, sporu o praworządność, który się rozlał na ileś tam tych różnych odnóg, to... Nikt o tym nie rozmawia. To już Michał kończ, bo nikt o tym i tak nie rozmawia, ludzie nie chcą no, tego ale się, jest... ale się odrywa dyskurs w mediach od tego, co. Znaczy nie, bo to jest. O bo, bo Trybunał Konstytucyjny, tutaj zgadzając się, bardzo ciekawa teza, porównanie z wyborami kopertowymi obecnego sporu Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy można było, wtedy, teraz nie można było. Wtedy oni nie tyle mogli, co chcieli, bo oni widzieli, że oboje idą pod wodę, bo wybory kopertowe, gdyby do nich doszło, wygrałby prawie na pewno Szymon Hołownia, czyli ani kandydat PO, ani PiS by przepadli, dlatego było, i, i był interes. Natomiast teraz Trybunał Konstytucyjny fantastycznie się sprawdza jako temat doraźny do swojej gry politycznej. Karol Nawrocki nabiera wiatru w żagle, bo on lubi takie krótkie, niemalże bokserskie zwarcia. On dobrze walczy w krótkim dystansie i takie właśnie sytuacje przepychanki lubi. W większości rządzącej moim zdaniem też to bardzo odpowiadało, bo proszę zwrócić uwagę, jak wyglądała sytuacja tak naprawdę przed świętami i po świętach. Czyli ta lista tematów, bo to nie są tematy marcowe, to są tematy również kwietniowe, e, zwłaszcza inflacja dożyzna wywołana cenami paliwa, plus dochodzą takie mikrosprawy, ale jednak bardzo głośne, jak afera kłodzka, jak kwestia referendum w Krakowie i to wszystko zaczyna jakoś tak tak właśnie no, platforma rząd, większość rządząca cała nie ma o czym mówić, a nagle odpala temat Trybunału Konstytucyjnego i zaczynamy ważną publicystyczną tematę od tematu, który jest pozornie ważny. No jak to dyskutowali o Trybunale Konstytucyjnym? Co może być coś ważniejszego? Na poziomie wielkich liczb to się zgadza, a że ludzi to nie interesuje, bo ich emocje są zupełnie gdzie indziej, no to emocjami będą się martwili w kampanii wyborczej. Dobrze, dostęp, czy... dostęp do usług medycznych to myślę, że senator Lenz mógłby coś o tym opowiedzieć. O, właśnie, tego typu historii. Tak, w, mówięc... w ostatnich dniach było tego bardzo dużo Genial... Ale nie zostało to przykryte właśnie miałby, tematem tego naukowstwa. Nie, no, ale właśnie, przy, bo to jest, tutaj jest myślę, zasadniczy jeden z mecha zasadniczych mechanizmów dzisiejszych czasów, że jest rozklejenie między tym, o czym jest rozmowa w mediach. I Między ekspertów, życiem, i, a, ludzi. Nie, nie, i mediami społecznościowymi. W mediach media ale... społecznościowych te mikrotematy żyją bardzo mocno, kompletnie wypierając kwestie tybuny no, konstytucyjnego. Sprawa kłócka była analiza z futury, tam 138 milionów zasięgu przez tydzień. No to, to nie jest mikrotemat. Hmm. A czyli Do... no kwestia mówię o skali tematu, a, nie o tematu A edukacja rozlewania. zdrowotna też będzie tym tematem rozgrzewającym yy, znaczy, ludzi? Znaczy, moim i... zdaniem to przedmiot jest... Przedmiot obowiązkowy... Nie rozumiem odwrześnie. kompletnie dlaczego. Czyli znaczy, rozumiem, czemu ten temat został odgrzany. Właśnie dokładnie w tym samym celu, jak właśnie teraz ten ty spór o Trybunał Konstytucyjny. Yy, natomiast tutaj pani Barbara Nowacka zapłaci za to ogromną cenę polityczną. Moim zdaniem wręcz to się ocierające o polityczną śmierć. A to do taki ruch teraz zastosowała? Yy, czyli moim zdaniem, ponieważ trzeba ludziom dać tematy, próba przekierowania uwagi od tych właśnie mikrotematów, tych kwestii mniejszych, które żyją, media społecznościowe, które teoretycznie nie są tematami, które jakoś zmieniają rzeczywistość, bo to są drobne kwestie. Coś się dzieje w Kłodzku, nam się działy straszne rzeczy, no ale to tylko Kłodzko, można tak sobie powiedzieć. Nikt w sumie nie wie, gdzie to Kłodzko leży. Czy bliżej Poznania, czy bliżej Wrocławia. Temat Krakowa, no temat też bardzo ważny, nieudolny prezydent miasta, ale dalej jest to tylko jedno miasto, kogo w Gdańsku interesuje, co się dzieje w Krakowie no tak. Tak tylko, że ta edukacja to, zdrowotna się temat... już pojawiała wcześniej. To, to jednak Tylko, jest projekt, ta... który się zupełnie nie udał minister Nowackiej. I czy teraz e, jej ruch e, świadczy o tym, że ona potrzebuje jakiegoś sukcesu? Jak to to był... jest, myślę, ciekawy to trop, określenie. bo była taka informacja zdementowana przez premiera Tuska, że będzie rekonstrukcja rządu i na tej liście chyba RMF podało taką informację z kilka tygodni temu, że tam właśnie była minister Nowacka. Więc bardzo wiele działań jest też chyba obliczonych na to właśnie, że Gdzieś tam jest takie poczucie, że trzeba coś pokazać, jakieś yy, sukcesy. Natomiast to wszystko jest, dosyć, to wygenerowało jeszcze dodatkowo spór y, koalicyjny, bo nagle okazało się, że, czyli znaczy, no, nagle się okazało, minister polityczka na X kłóci się z politykami Platformy Obywatelskiej mhm. o tą właśnie edukację zdrowotną, bo tutaj o co chodzi? Że jaką nowaska Nowacka układła jej pomysł. Znaczy tu chodzi o po pomysł, nie. Tu chodzi o to, że edukacja zdrowotna miała w tej wersji, którą proponowała Polska w 2050, być bez tego komponentu edukacji seksualnej. Tak. I... No teraz yy, ma być jako fakultet. Yy, I to jest ten, myślę, ale ja też, też do końca, ja uważam, że ta sprawa jest, y, mówiąc krótko, przez sprawa, całe, cały ten temat jest przegrany przez rząd, bo on został już zdefiniowany on przez On został przegrany rok temu. tak, rok, rok temu, hmm, tak, rok temu o prawica zdominowała ten temat i, i myślę, że dzisiaj odgrzewanie go jest y, dosyć, tak jak mówiła Agata, wydaje się bardzo ryzykowne dla samej y, ministra edukacji. Tylko, że pani minister edukacji jest panią minister edukacji, no yy, zawsze, pamiętajmy o specyfice rządu Donalda Tuska, obserwujemy go jako premiera kilkanaście lat, pod tym względem się nie zmienia. Dla niego ministrowie to są zderzaki i to zawsze tak było. Barbara Nowacka jest jeszcze jednym z zderzaków, które można wymienić, natomiast tu i teraz temat był potrzebny właśnie po to, żeby przekierować uwagę. Żelazny elektorat, to bardzo ważna też funkcja, to jest właśnie ta, że mamy dwie wielkie partie, które rządzą, a one właśnie rządzą, bo mają swój żelazny elektorat elektorat, który zawsze na nie zagłosuje, no ale temu żelaznemu elektoratowi też co jakiś czas trzeba dawać. To jest taki temat pod żelazny elektorat, on jest z tego bardzo zadowolony. Czy... Yy, I plus właśnie to, że wzbudza dyskusję, znowu wracamy o Boże, znowu o tym samym dyskutujemy, ale nie rozmawiamy o czymś innym i to jest bardzo ważne. Ale polityce akurat, akurat wydaje się, że... Akurat też problemy te szkolne są dosyć istotne, no myślę, bo przecież że... przed nami, yy, po pierwsze i problemy z demografią, powracając problem zarobków nauczycieli, to jest nadal problem, który jest nierozwiązany. Znaczy, znaczy, ja myślę, że liczba osób, które przy takim, nie takim dużym jak tutaj ten nasz stół, ale takim mniejszym trochę stole w kuchni swojej rano rozmawiają o trybunale Konstytucyjnym, kontra liczba osób, które rozmawiają o szkole i o, też o eduk edukacji zdrowotnej, o tym, co dziecko przynosi z tej szkoły, jakie tematy, o co tutaj chodzi, okay. jak co jest w, na lekcjach, tak? To myślę, że no nie ma chyba, nie trzeba żadnego sondażu do tego, żeby stwierdzić, że e, temat edukacji zdrowotnej akurat może wyjść poza, te, poza bańkę medialną I, i myślę, że tym bardziej wydaje się on słabo opakowany po prostu komunikacyjnie, tak? Jest niby też taka akcja Kompas Jutra no, o zmianach w szkolnictwie. Jest temat bardzo ważny, który będzie zakaz smartfonów w, w trakcie lekcji czy w szkołach, zakaz mediów społecznościowych dla dzieci na wzorzec australijski. I, I myślę, że te tematy szkolne są dużo nie tylko tematami do polaryzacji, jak mówiła Agata, ale też w ogóle no, tym, jeśli ludzie mają dzieci, no to tym mogą, a nawet na pewno żyją, tak? A tylko, że raczej, nie Trybunałem Konstytucyjnym. Czyli żyją szkołą, tak? Tylko, że pod, to, klasyczna reakcja każdego dziecka i każdego rodzica, który słyszy o edukacji zdrowotnej, będzie, i będziesz musiała, będziesz musiało, moje drogie dziecko, siedzieć godzinę, dłużej w szkole, bo doszedł dodatkowy przedmiot. A przypomnijmy, pani Barbara Nowacka zaczęła swoją karierę minister, minister w resorcie od tego, że przeciążona jest szkoła i trzeba odchudzać yy, podstawę programową, no bo dzieci nie mogą się tyle uczyć. Nie mogą się tyle uczyć, w związku z tym będą siedziały 45, godzin, 45 minut dłużej w szkole. Tam... No, sprzeczność wewnętrzna w sposób naturalny. I to jest moim zdaniem najważniejsze, co będzie z tego tak naprawdę płynęło. Tam jeszcze pewnie jest też problem dotyczący tego, kto takie lekcje mógłby prowadzić. A to ratu, pewnie... Rodziców dzieci to nie interesuje, ale interesuje ich to, że jeszcze więcej nauki, jeszcze więcej zeszytów, jeszcze więcej książek, jeszcze większe przeciążenia. Ja nie mam dzieci i nie, nie chcę się tu wypowiadać za rodziców, ale jakbym miał dzieci, no to by mnie interesowało jednak kto i co uczy moje moje dziecko w szkole. To jeszcze tak znaczy, na... że te lekcje prowadzi Pani od biologii. No. To jest ta różnica. Biologia prowadzi, będzie teraz prowadziła do kasy na koniec jeden, jeden wątek, bo już nam się czas kończy. Wybory na Węgrzech już w niedzielę. Co, właściwie o jaką stawkę toczyły się te wybory, jeżeli chodzi o Unię Europejską, o region, też o polską prawicę, która często bywała na wiecach, czy też wspierała Wiktora. Zadała Pana? Pani skrajnie szerokie pytanie, zadawam 30 sekund, tak? <śmiech> Szybko, Odpowiedź. trzeba Mamy, że, że, że, że Czasy to czasy kompresji. <śmiech> Kompresja jest taka, że wyłuskując jeden wątek z tego bardzo szerokiego pytania yy, zwracam uwagę na rolę Donalda Tuska ro, do, nie te Donalda Tuska co Donalda Trumpa i tak będą wyglądały wszystkie wybory w, w, w przyszłym roku w Europie rok 2027 to jest rok wyborów i w Węgry to jest poligon stosunek do Donalda Trumpa czy jesteś za czy przeciw Donaldowi Trumpowi yy, Donald Trump aktywnie wspierający graczy politycznych na, na, na poszczególnych krajach, na poszczególnych arenach politycznych Politycznych. Węgry wchodzą jako pierwsze, no trochę Polska była wsparcie dla Karola Nawrockiego, wiemy jak to się skończyło. Zobaczymy jak teraz wsparcie Trumpa dla Viktora Orbana przełoży się na jego wyniki i to nam damo odpowiedź, jak będą wyglądały wyniki wyborcze w cyklu wyborczym w przyszłym roku w dużej części krajów europejskich. Zobaczymy jeszcze Michał Kolanko. Rzeczywiście sesji. sytuacja na Węgrzech nie ma nic wspólnego z sytuacją w Polsce w sensie systemu wyborczego i tak dalej, no ale tak. rzeczywiście będzie tak, że jeśli wygra Wiktor Orban, to PiS powie, że to jest sukces prawicy, a jeśli przegra, no to Donald Tusk powie, że to jest porażka pisu. <grym> to zobaczymy, jak będzie. Wszystko się rozstrzygnie I w bardzo, I bardzo dziękuję za, za rozmowę. Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dziękuję Dzięki. bardzo. Agaton Kozińs Koziński, Polska The Times również dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Ta piosenka, którą teraz Państwo słyszą, Run to the Water, zespołu Live, to utwór, który budzi astronautów podróżujących kapsułą Orion w misji Artemis 2, wracających na Ziemię. To ostatnia pobudka zaserwowanej przez amerykańską agencję kosmiczną. Codziennie inny utwór budzi astronautów. Dzisiaj, przed momentem, to było właśnie Run to the Water. Zresztą, tekst z tego utworu napisał Jad Kowalczyk o polskich korzeniach artysta. My o ciemnej stronie księżyca, którą czworo arty, y, kosmonautów, chciałbym powiedzieć artystów. Artystów w przestrzeni kosmicznej miało szansę oglądać y, na żywo. Opowiemy Państwu za moment. Round to the water. Budzimy się. Adam and Eve down the me. Babylon is every town. It's as crazy as it's ever been Loves a stranger around. In the moment we lost our minds here And lay our spirit down Today we lived a thousand years All we have is now Run to the water and fight And I will never leave you Till we can say This world was just a dream We were sleeping Now we are awake Till we can see In a moment we lost our minds here And dreamt the world was right For from była ostatnia pobudka tej misji. Nie artystów, ale Artemistów. Kilka minut po godzinie drugiej załoga lotu Artemis II wyląduje na Ziemi, a właściwie w oceanie. Na zdjęciach, które astronauci przesłali, widać, co znajduje się na ciemnej stronie Księżyca. Tej, która niewidoczna jest z powierzchni Ziemi. Ale może nie wszystko dokładnie było widać. Coś w końcu może kryć się gdzieś tam przed ludzkim spojrzeniem. Przez lata popkultura próbowała odpowiedzieć na pytanie. Co jest po tej ciemnej stronie Księżyca. Michał Kowarski. Można powiedzieć, że na księżycu są pieniądze, choć niedosłownie. Powierzchnia księżyca jest pełna helu 3, czyli helu bez jednego neutronu. Na Ziemi jest on niezwykle rzadki, a w reakcji z deuterem stanowi idealne paliwo do fuzji jądrowej, czystej alternatywy dla obecnej energetyki jądrowej. To by wyjaśniało, skąd wzięła się energia na to przedsięwzięcie. Mamy rok 2018. Prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła astronautów na Księżyc w ramach zagrywki PR-owej, by podejrzeli co skrywa ciemna strona Księżyca, licząc na to, że zapewni mu to reelekcję. Znajdują tam bazę wojskową w kształcie symbolu kojarzonego z pewnym austriackim akwarelistą. Po jego śmierci w Berlinie w 1945 roku niedobitki pokonanych Niemców udają się na księżyc i zakładają tam bazę. Więcej zdradzać nie będę, to trzeba po prostu zobaczyć. Mowa o filmie Iron Sky z 2012 roku, który, co ciekawe, był pierwszym filmem w historii, który współtworzyli internauci. 2418 osób z różnych stron świata wsparło produkcję finansową na blisko 1 milion euro, projektując modele pojazdów kosmicznych i częściowo komponując muzykę. Ciemna strona Księżyca stanowiła miejsce lądowania statku Transformersów, czy tajną strefę anarchokapitalistyczną. Naprawdę ciekawie robi się w przypadku literatury. HP Lovecraft poszukiwaniu nieznanego kada. Na ciemnej stronie księżyca mieszkają oślizgłe, przypominające lopuchy istoty, które handlują z ludźmi w krajiny. Robert A. Heinlein, Luna to surowa pani. Na ciemnej stronie księżyca mieści się samoświadoma sztuczna inteligencja, która kontroluje kolonię karną, znajdującą się na powierzchni srebrznego globu. Z czasem dochodzi do rewolucji. Stanisław Lem Pokój na Ziemi. W ramach wyścigu zbrojeń państwa ziemskie przenoszą produkcję broni na Księżyc. Pokój na Ziemi staje się faktem. Pojawiają się plotki, że planowana jest inwazja autonomicznych maszyn na Ziemię. Ciemna strona Księżyca zawsze pobudzała wyobraźnię twórców. Kto wie, może fotografie misji Artemis 2 będą paliwem dla kolejnych, intrygujących, brocznych dzieł? There is no doubt, no, ja czekam na wzmożenie teorii spiskowych związanych z ciemną stroną księżyca. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą obiecję popołudniową. Krótsza o godzinę, bo trzecia godzina zacznie się o 18. Agnieszka Leknarowicz, Agnieszka Szydłowska, Dariusz Bugalski razem ze mną porozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach tygodnia.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 Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę mandarynki tylko 4,99 za kilogram. Tak, mandarynki tylko 4,99 za kilogram. A schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsny w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99 z Kaufland Hart. 10 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę.